Witamy w 46 saluajcie witam was Oksza i Cortes. No i jedziemy. Zapraszamy na newsa Zwykle to ja mówię o rzeczach, które nie nadają się do mówienia normalnie, mhm. to znaczy zwykle to ty odrzucasz jakieś. Informacje o. Co ty, co ty chciałeś, żebyśmy nagrali dzisiaj? Jaki jak chciałeś, żebyśmy nagrywali film? Bo wczoraj konsultowałem z Piotrem, o czym będziemy mówili. E, I Piotrek mówi, jak coś inwazja, nie. zombies, nie. nie? Nie, nie, nie, nie. Ty się zastanawiałeś, co kupić i Aha, stwierdziłeś, tak. że masz angielski... Ten... E, e, obsługiwałem angielskiego Obsługiwałem no, angielskiego no, tak, króla, tak, Hrabala. A ja stwierdziłem, że ostatnio takich rzeczy nie oglądam, bo ostatnio wpadł w moje ręce Zombies Gone Wild. No to właśnie to jest, to, jest, to jest... Teraz już rozumiecie, że ludzie, którzy nas posądzają o to, że jesteśmy za bardzo tutaj komercyjni, amerykański, tylko filmy oglądamy, jakieś sensacje tanie, no to, no to zdajcie sobie sprawę z tego, że ja zawsze walczę, no i gdyby nie ja, to byśmy oglądali właśnie Zombies Gone Wild albo Krwawe Szczęki 8 albo coś takiego. No. Co, co tam przygotowałeś? Kota? No dlatego nie... Skoro nie możemy ich omawiać, no to przynajmniej będziemy mogli powiedzieć parę słów o tym. Tym, że e, szósty brudny Harry będzie wchodził na nasz rynek, a raczej światowy w, w grudniu 2008 roku. Mm. Najprawdopodobniej no nie będziemy mieli przyjemności e, tego filmu e, omówić, bo Oksza jak zwykle będzie e, bojkotował. Nie, taki, ja nie będę bojkotował, no brudnego taki... Harry'ego nie będę. Nie, nie. Nie, nie na brud... no bez Szczęki 8? No, no nie, no, szczęki też bym zobaczył. No, no ja wiem, no, oczywiście. Brudny Harry, szósta część Gran Torino będzie taki podtytuł nazwa odnosi się do samochodu 72 roku Ford Gran Torino, który ma rzekomo jeździć antybohater człowiek, który zabił wnuka Kalahana tak. i teraz musi zapłacić za to i on wraca z tej emerytury tak jak Rambo i tak jak tak jak roki, tak, tak jak wszyscy, wszyscy inni, którzy już są o kulach prawie. No tak, 20 lat. Minęło od 1988 roku, kiedy Kalhan po raz ostatni sięgnął po Broń w puli szefowej. tak to zabrzmiało? <laughs> Prawie prawie jest do, do, do zwiastu nagrywać. Minęło 20 lat od kiedy Harry Callahan sięgnął po broń. No, Teraz. Tak. Bardziej niż kiedykolwiek będziemy potrzebowali jego pomocy. Już tak. widzę ten zwiastun po prostu. No dobra. Zmienię zupełnie temat, tak? Zmienię zupełnie nastrój, bo mam, mam dzisiaj takie dwa tematy, które są kompletnie poważne. To znaczy, po pierwsze widziałem reportaż, jest o, o, o tym oczywiście masa informacji, także w prasie była przynajmniej w prasie codziennej na temat premiery Katynia w, w Rosji. Zjawisko ciekawe, no może nie, nie z punktu widzenia Kinomana, ale bardziej z punktu widzenia Polaka. No i kogoś kto się interesuje polityką, histor historią. Ja muszę powiedzieć, że ja widziałem reportaż taki bardzo krótki z premiery. To się odbywało w jakimś jednym z chyba moskiewskich kin. Na premierze było oczywiście Wajda, był Michałkow co oczywiście ponosi rangę wydarzenia Niesamowita była reakcja publiczności, powiem szczerze bo, bo ile to, to jest bardzo ciekawe jak Rosjanie, prawda, zareagują na, na, na taki film czy ktoś przyjdzie w ogóle, okazało się, że sala była pełna ludzie próbowali się dostać, błagali dziennikarze było takie, było takie ujęcie, że błagali dziennikarze, żeby mogli wejść że może oni pozwolą im wejść w jakiś sposób film na razie nie ma oficjalnego dystrybutora w Rosji, ponieważ no, różne są powody, tak? Jedni mówią, że, że to są właśnie względy polityczne, drudzy mówią, że po prostu film nie zarobi. Ja, ja myślę, że bardziej, bardziej to drugie, tak? To znaczy po prostu Rosjanie nie będą na ten film chodzić, chociaż zaryzykowałbym. Zaryzykowałbym i jeżeli nie ma jakichś politycznych blokad, to, to, to bym spróbował pokazać Rosjanom ten film, zobaczyć, jak oni będą reagowali, a reakcje były niesamowite, dlatego, że i, był, i ludzie byli zszokowani była, był taki moment, że była kompletna cisza po, po, po projekcji dziennikarka pokazywała tą, tą salę, która po prostu powoli wstaje, taka trochę oszołomiona jacyś ludzie płakali jacyś ludzie bili się w pierś, mówili, że, że oni przepraszają no coś nieprawdopodobnego no z punktu widzenia takiego, takiego kulturowego wydarzenia no to, to, było, to, to, było, to było niesamowite no zobaczymy, może E, może e, film znajdzie e, dystrybutora, jeżeli znajdzie to będzie bardzo ciekawy. Okej, okay, tak. <grystanie> tak, no, no się zrobiło strasznie poważnie. piątek teraz rozładuje atmosferę. Jak zwykle, właśnie, teraz właśnie się czuję tak, to, trochę wiesz, tak no, co to nie, powin powiedzieć, nie powinienem prawda? No ja tutaj mówię o brudnym Harem szyszta a ty mi to jest strzelasz katyniem. <grystanie> w 2009 e roku będzie miał premier kolejny film po Michaelu Claytonie reżyserowany przez tonego Gilroya, panu, który wcześniej robił dużo scenariuszy, między innymi do krytycznej terapii. Tak, jeden z moich ulubionych scenarzystów. Tak, tak, jeden z fajniejszych. Mm. Tak. Michael Clayton, film trudny, e, ciężki, mm. ciężki, ciężki. Trudny, dla bardzo, trudny, przesadziłeś, dla... trudny przesadziłeś, trudny przesadziłeś. Przesadziłeś, Nie, nie nie nie, nie nie, nie. To jest ciężki film, przez który e, bardzo wielu ludzi nie może przejść. A na już na, tak, Na pewno? a już na pewno mój szwagier. <laughs> E, który, który stwierdził, że już wyłączył po, po iluś tam minutach i że będzie się po raz drugi zabierał za oglądanie tego filmu. Więc, no. więc e, ludzie, którzy są przyzwyczajeni do, do takich e, sensacyjnych, to, to wiesz, rozumiesz. No właśnie. No tak. e, On teraz będzie oglądał, na przykład jemu się podobał film Outpost. Widziałeś film Outpost? Nie, ja nie widziałem filmu Outpost. O tym, jak Amerykanie odnajdują gdzieś e, współcześnie w jakichś schronach... E, wyniki eksperymentów hitlerowskich naukowców na żołnierzach i teraz te zmutowane czy zmutowani żołnierze faszyści, wiesz, no wychodzą no właśnie, no, no, no, no. Te, no, no właśnie, rozumiesz więc, więc przez Michaela Claytona nie, nie, nie udało się przejść, ale mam nadzieję, że przez kolejny film, Duplicity City, Dupli City. Dupli City będzie, będzie można przejść ze względu na obsadę nie będzie, nie będzie Cluneya, ale na to będzie Julia Roberts no. Będzie Clive Owen, będzie Tom Wilkinson, właśnie, którego widzieliśmy w Michaelu Claytonie. Mhm. Bardzo fajna rola. Mhm, bardzo fajna Ta, będę i Paul, Giamatti. Paul Giamatti. Giamatti. Wydaje mi się Giamatti. Film o szpiegostwie biznesowym, o dwóch zwalczających się korporacjach farmaceutycznych, które wy... wynajmują właśnie szpiegów, żeby odkrywali co ma do zaoferowania w, w najbliższych latach e, konkurencja no i okazuje się, że szpiedzy się znają, lubią, kochają chodzą razem do łóżka i dochodzą do wniosku, że e, trzeba działać na niekorzyść obu firm mm -hmm. i tylko na własne rachunek no i do bardzo dobrze, a bardzo to... dobrze bardzo popieram a ja może znam... ty coś wesołego teraz wesołego. Nie, coś. nie, już, już nie będzie wesoło dzisiaj tak mi się jakoś poskładało, bo czytam te wiadomości nie, albo ktoś umiera, albo już ktoś umarł. Zacznę zupełnie od innej strony, bo chciałem o czymś innym mówić, bo e, wychodziłem od wiadomości, że Mingela nie żyje, co mnie zaskoczyło, bo w ogóle nic o tym nie słyszałem. Mingela musicie znać: Utalentowany pan Ripley, oczywiście przede wszystkim angielski pacjent, tak? Nag wielokrotnie nagradzany film Epopeja. Nie, nie będę opowiadał, wszyscy wiedzą, co jest angielski pacjent. W każdym razie Mingela nie żyje. Walczą ze śmiercią podobno też. E, Patrick, Swayze. Patrick Swayze, tak? Paul Newman. Napoleon już jest bardzo podeszłym wieku. A do tego jeszcze jakoś mi się nałożyło to, że, że, że, że cholubek umarł. E, i, I jakoś tak... No jakoś tak smutno. No. Przede wszystkim z powodu Holubka. Ja nie wiem, jakoś tak... Mm, oczywiście został nagrodzony... Nie, nie, pewnie słyszeliście, tak? Został na, od, nie, odznaczony e, pośmiertnie od Morła Białego przez prezydenta. I tak sobie pomyślałem, tak jak oglądałem... Ja wiem, że to będzie brzmiało banalnie, ale, ale pomyślałem sobie, że, że jest... Mm, że mamy niewielu aktorów w tym kraju. To znaczy takich aktorów, aktorów. To znaczy takich aktorów wyszkolonych klasycznie, e, oczytanych, e, inteligentnych. Mamy dużo graczy, ale, ale mało jest tych aktorów. No, a, a, wydawało mi się, że aktorzy to są ci ludzie, którzy grają w tych serialach, ja to nie są aktorzy. To są ludzie, którzy, którzy, którzy, którzy grają siebie, tak? Ja pamiętam. I to jest, ja tylko chciałem że no, ja to, to jest taki nie. przedstawiciel takiego pokolenia aktorów. To, to i, i, I piękną ja rzecz, wiem. piękny tekst powiedział o nim chyba to Kto o nim powiedział? E, czytałem jakiś cytat. Wydawało mi się, że chłaska. Może, może się pomyliłem. Powiedział e, ktoś o nim, jak umarł e, w tym samym dniu, że e, w takiej krótkiej biografii, e, że cholubek urodził się, by, żeby, żeby zagrać dziady. Urodził się po to, żeby zagrać dziady. W dziadach, przepraszam. W dziadach. Konrada. Gustawa. Ja ci powiem, że e, nawiązując do tego, że, że Gustaw Holubek należy do tych aktorów, którzy rzeczywiście grali, nie samych siebie, tylko rzeczywiście takiego sprawdziłego zdarzenia, to pamiętam historię, którą chyba już, już przytaczałem wcześniej, o tym jak, e, jak reżyserowano e, teraz, nie znaczy niedawno, parę lat temu, Kfowadis. No. I była sytuacja, w której występują wszyscy ci aktorzy tam, bo grał Dalon, grał Linda. No tak, Czyli tak. właśnie wszyscy ci tacy sztandarowi, a nie, nie prawdziwy, mm -hmm. prawda, że, że coś im brakuje. I, E, najbardziej niesamowite wrażenie zrobiło, kiedy po raz pierwszy wystąpił trela. na trela, trela, tak, trela. Jerzy Trela. trela, trela, trela, trela, trela, trela, trela, trela. Tak, tak. I, I podobno jak on zaczął odgrywać ro, swoją rolę, to po prostu wszyscy zamarli i wiesz, wpatrywali się w niego. To że To właśnie. było coś niesamowitego. Jest I rzeczywiście on przebił się w tym filmie i mówi się teraz, że Quo Vadis jest z tego znany, że jest pożar Jerzy Trela. <laughs> No dobra. Dobra. Tyle na dzisiaj, e, przechodzimy do, do recenzji. Dobra. Dobra. Celuloid. Nawijamy na filmy. No to co my dzisiaj obejrzeliśmy? A dzisiaj obejrzeliśmy film, e, który się nazywa Progeria. <laughs> Dobre, to już wytłumacz. Dobre, dobre, dobre, dobre, dobre, dobre. Piotrek się przygotowywał do audycji i mówi e, obejrzeliśmy o, oczywiście film, który się nazywa Renaissance. Tak. To jest e, a, t, taka bardzo charakterystyczna, bardzo charakterystyczny, animowany film. I Piątek przed, przed audycją się przygotowywał i mówi, jak się nazywa ta choroba, na którą te dzieci umierały? Ja mówię progeria. A, progeria, progeria. Jak to było? Progeria, progeria. Muszę, zapiszę sobie. Progeria, progeria. I teraz zaczynamy. No i tak, ten film się nazywa progeria. Tak. <głos> Dokument <głos> <głos> tak, tak, o chorobie. Aże sama sama progoria jest to choroba, gdzie na, najczęściej dzieci zapadają, i polega na, na bardzo szybkim starzeniu się, no i po prostu umieraniu. Na progoria e, na przykład e, zachorował Robin Williams w tym filmie e, Francisco Ford Copoli pamiętasz, że on, o, on się starzał, jak miał 10 lat, to wygląda jak 400 lat, Pamiętasz? Nie. Taki był film z Robinem Williamsem. Nie pamiętam. Nie pamiętam? No, naprawdę nie pamiętam, no. A matko. Był bardzo dobry. No, jak film. Z Robinem Williamsem to się dziwi, bo rzeczywiście chyba przeszedł. Z Robinem Williamem Franciszk kford nawet zagrała ta e, z dużymi udami. E, Lope? Lopez? Lopez, ten jest Farlach. <grym> tak, też pamiętam. Tak. Dobrze, dobrze, no, pamiętam. Nie, ale nie pamiętam tytułu, rzeczywiście. No w każdym razie, o czym każdym... jest film? Tak. O czym jest film? Film jest o, o policji, o śledztwie, mm -hmm. o porwaniu, mm -hmm. o chorobie o korporacji. Tak. W przyszłości się rozgrywa. 2054. Tak, gdzie się rozgrywa. Świetne krajobrazy. Panorama Paryża. Paryzum, tak. Współczesna. Tak. Będziemy... No. Dzięki obejrzeniu tego filmu będziemy wiedzieli, jak będzie wyglądał Paryż za te... 50 lat? Tak. Mhm. Okej. Okay. Co jest charakterystyczne w tym filmie? To oczywiście to, że jest czarno-biały. A jest czarno-biały do tego wszystkiego bardzo kontrastowo, bo jest zrobiony techniką komputerową. Taką trochę kombinowaną z klasyczną chyba animacją. Do tego są oczywiście podłożone głosy. Jest, jest, jest, jest bardzo taki przejaskrawiony. To znaczy, że ta ta biel aż bije w oczy. No a czernie bije. No w każdym razie film jest zrobiony bardzo charakterystyczną techniką. Moje pytanie brzmi, czy oglądalibyśmy ten film, ale to jest moje pytanie do ciebie, czy oglądalibyśmy w ogóle, zwrócilibyśmy uwagę na ten film? Bo fabuła jest taka standardowa. Jakiś policjant w mieście przyszłości, kogoś porwano wchodzi w te wątki okazuje się, że to jakaś wielka fera, żeby dojść potem do sensu życia. Okej, okay. i teraz tak, to już było parę razy, żeby nie powiedzieć, że było parę set razy. I teraz, czy w ogóle zwrócilibyśmy uwagę na ten film, gdyby on nie był tak zrobiony, jak jest zrobiony? To znaczy, w bardzo charakterystyczny sposób właśnie z, tą, z tym przejaskrawieniem, z fajnym, nie mogę powiedzieć, fajnym kadrowaniem czasami... Tak, pod jednym warunkiem. Pod jakim? Pod takim, że w e, aktorzy byliby ci sami, którzy podkładali głosy. Tak. To wtedy... I to są dwa czynniki tak naprawdę, tak. słuchajcie, bo e, Technika i, e, i głosy Technika dubbing. I, i, i dubbing ludzi. Przede wszystkim nazwisko Daniela Kreiga, tak, który, który tam podkłada czy Zacznijmy od tego, że powstały dwie wersje językowe. Pierwsza wersja e, dla Francuzów, bo jest to film francuski. Tak jest i występują tam, podkładają głos francuscy aktorzy i my do tej wersji nie dotarliśmy natomiast w tej chwili na świecie króluje wersja anglojęzyczna, mm. która jest po prostu eksportowa i zostali zatrudnieni bardzo dobrze aktorzy co nie dotarliśmy, ja Miałem na DVD dwie wersje tak? tak no. <laughs> Ale tak. to zobacz, że jak oni mówią, to yy, usta się, układają... się w, w angielskie. Z angielskie, tak. No, ale A możliwe, więc... że przerobili to po prostu, wiesz, no nie jest jak nie problem. Sąd, nie sądzę, nie sądzę. Sąd. No, no, Daniel Craig, Jonathan Price. Jonathan Price, tak. tak. Price ja Tak. Ian Holm. Ian Holm. Ian Holma Holm też lubimy, no. Tak. Lubimy. No dobrze, no, no, no, no i. Yy... Jeszcze są jakieś laski, ale stwierdziliśmy, że ich nie pamiętamy, bo się w żadnym filmie nie rozbierały. Y nie umiałem. Nie umiałem yy sklasyfikować trochę tego filmu, bo... Znaczy sklasyfikować jest go łatwo, tylko... No bo tak jak mówię, to już jest historia, którą już tam razy oglądaliśmy. Nawet na okładce filmu dystrybutor mówi nam, czego mamy się mniej więcej spodziewać. Mamy się spodziewać. Sin City chyba chodziło mu o stylistykę, tak? Czyli czy, czy o takich charakterystyczne... Czyli ktoś tam... Co tam było? Blade Runner Blade spotyka się z City, City. Coś tam, coś tam. Tak. No i oczywiście tak, no, pewnie. Ale nie tylko, do końca. No nie do końca. No, to... A czy w ogóle zacznijmy od tego, że to jest, to jest debiut reżyserski. To znaczy e, reżyser e, Christian Folkman e, wcześniej wyrejestrował tylko jeden 8-minutowy film krótkometrażowy, animacje, a to jest debiut reżyserski filmu fabularnego. Pod tym kątem jest to bardzo interesujące, że film francuski, mhm. debiut do mhm. tego, Zdobył pieniądze na zatrudnienie takich e, aktorów. Takich gwiazd. Taki gwiazd. tak Przez 6 lat był zbierany budżet. Poprzedni film powstał w 1999 roku. Mm. E, 6 lat trwało zebranie budżetu i nakręcenie tego filmu. 15 milionów kosztował. Tu jest tam pieniądze? Ja tak mm. średnio. Nie, ja średnio czuję pieniądze. Znaczy w ogóle jakoś, pomijając to, są momenty, nawet jeżeli popatrzymy na tą samą formę, bo ja mm. lubię patrzeć na tą formę, bo ona jest ciekawa. I warto zobaczyć ten film właśnie dla formy, tak? bo bardzo często, my właśnie zauważyłem, że my bardzo często wybieramy filmy, bo są ciekawe, jeżeli chodzi o formę, tak. Mm -hmm. I to jest taki przykład. I jak się patrzy na tą formę, to rzeczywiście momentami cieszy oko momentami ee, męczy. męczy, bo e, jakość jest żenująca. Jest taki moment na przykład dla mnie, to był żenujący, który polegał na tym, że pokazywano pościg i samochody, które pokazywano z góry, wyglądały jak taka animacja w TVN24 tego, jak się zdarzył wypadek. Wiesz, taka sklecona na, na prędce jakimś takim prostym programem 3D animacja tego, jak wyglądał wypadek tak mniej więcej taka sketchowa. I to tak wyglądało niestety. Znaczy rozumiem to, że tam było 15 milionów tylko i tam nie mieli pieniędzy. To niestety momentami widać, ale momentami rzeczywiście widać też ile oni jakby pracy włożyli, która miała jakby zrekompensować to, że nie było tych pieniędzy. Rzeczywiście są bardzo ładne niektóre kadry pomysły tak, na kadrowanie, no tak. pomysły na wykorzystanie to, tego światłocienia. E... Ja rozumiem, to. fajnie, fajnie. fajnie. Tak. fajnie. Znaczy, film nie do końca jest czarno-biały, w jednej scenie jest użyty tak, kolor, tak, nie będziemy tak. mówili w jakiej, ale w tym momencie ten właśnie ten film się został zrobiony, tak jak powiedział Okszla, dla formy. To znaczy, że nawet użycie koloru w konkretnej scenie miało swój e... sens. sens tak, prawda? Tak. Najśmieszniejsze w tym filmie jest hasło reklamowe. Jakie? life forever or die trying. Czyli, czyli, czyli nawiązanie do, do, do Die Hard. Life free or die hard. No powiedzmy że takie nawiązanie, wiesz. Nie wiem co mam zrobić z tym filmem, bo powiem szczerze... No, na trzy no, plus? Na 3, ja bym w ogóle myślałem na 3, o czym mniej. W ogóle jak zacząłem to oglądać to myślałem o dwój. Bo e, <głos> się zawiodłeś, od razu. zawiodłem od razu. No, e, potem było troszkę lepiej, bo rzeczywiście były takie momenty, że jak się wytrzyma, to warto je zobaczyć. Ale szczerze mówiąc, mm, to jest bardzo przeciętny film. I tak jak mówię, no, moje odczucie jest takie, że gdyby nie ta forma ciekawa, którą rzeczywiście warto zobaczyć, nie byłoby co oglądać. Naprawdę, gdyby to było na, normalnie na za cel to, to nie jest tak jak kręk Final Fantasy, że oglądasz, oglądałeś Final Fantasy i przez cały się tak, tak. Po co oni zrobili to, w tą animację? Czemu nie chcieli zrobić tego w. w z żywymi aktorami. No bo sens jest taki, że e, powiem Ci, że Final Fantasy, tak naprawdę e, pojechany potwornie przez krytyków, wcale nie był takim fatalnym filmem. To ja był ja taki wiem. normalny, przyzwoity film. No, sensacyjny, z jakimiś efektami specjalnymi. No, po, poza tym, że rzeczywiście było, był fenomenalnie robiony i, i, i, i bardzo... I ciekawy. ona miała piegi. I ona to miała powiedzę. piegi tak. i, i, i wszyscy mieli włoski w nosie i tak dalej. To jednak e, jakby od, odsuwając tą całą f, formę, mhm. No nie się to oglądało. Nie, nie miałem takiego wrażenia, naprawdę no tak. fatalnie nakręcona, bo fatalnie zagrany film. To okej, okay, w porządku. Nie, nie było źle, nie było źle. Tu jest trochę gorzej, tu jest trochę gorzej. Mm -hmm. Chociaż rzeczywiście ja w, w, uwielbiam klimaty Blade Runnera i uwielbiam klimaty takiego właśnie, to się tak brzydko mówi, nowocześnie cyberpunkowego SF, takiego właśnie... To był taki cyberpunk uh, film noir. Film noir. Noir. noir. No. Trochę tak, trochę tak. No to truja. No, no to, też, to truja. Ładna muzyka, też jakby nie wybijająca się jakoś nie, nie, nieprawdopodobnie. Strasznie szablonowe postacie, strasznie, rzeczywiście. To jest <grym> chyba coś, co mi najbardziej przeszkadzało. Nawet nie, dialogi, bo dialogi nie były takie fatalne. Strasznie główny bohater to jest król sztampy. Król sztampy, po prostu mężczyzna po przejściach, policjant, który podąża własną ścieżką. Taki o Jezus Maria i Craig nawet nie wie co zrobić z tą postacią, bo um, Craig czyta ten tekst po prostu, Craig jest fatalny w ogóle, jak, tak jak ja uwielbiam Craig'a, ja widziałem go w, w paru filmach jeszcze przed tym jak był Bondem i naprawdę to jest świetny aktor, to jest świetny aktor, on potrafi zagrać wszystko i tak jak bardzo lubię Craig'a, tak tutaj po prostu on nie wie co on ma ze sobą zrobić, on tak jakby w ogóle się chował w tej postaci, czyta ten tekst jak syntezator po prostu komputerowy. No naprawdę no. słychać ten niego głos, bo on jest dosyć charakterystyczny, ym, ale on w ogóle nie wie, co ma ze sobą zrobić w tym filmie. Także no słabo, no myślę, że trzy mniej na trzy. tak jak prezydenta ocenili ostatnio Polacy, truje na szynach. Złaszczyć, <śmiech> <śmiech> tak? Nie, nie było takie badanie, jaką ocenę Polacy chcieliby wystawić prezydentowi? I była tam jakieś tam oceny, jak, jak średnio wyciągnęli z tych ocen, które Polacy stawili prezydentowi, to wyszło im trzy na szynę. <laughs> Zamiast takiego z klasycznego sondażu. Więc mówię, destawiam. E, Truje na szynach. Truje na szynach. No, Taką naprawdę. Tak, takie długie szyny. Długie, długie, długie. długie. O, długie, długie. No i tyle. E, zapraszamy Was do kolejnego odcinka. Mam nadzieję, że będziecie nas słuchać, pomimo tego, że tak ostatnio niespecjalnie czy, często wychodzimy. E, I do usłyszenia. No mają Was chyba, w I owszem. I imię to Cellulon.